Zagadka druga, czyli blade policzki martwiaka. Wyraz twarzy, z jakim pan Mietek powitał następnego dnia detektywa Pozytywkę, mówił sam za siebie. Wrócił, tak? Detektyw Pozytywka przystanął obok zasępionego dozorcy. Wrócił, mruknął pan Mietek. Mówił coś? Mówił, he, he. Coś jeszcze? Jeszcze hihi. Hi. Detektyw Pozytywka spojrzał z westchnieniem na niewielkie zakurzone okienka piwnic. Za jednym z nich siedział triumfujący martwiak. Kto wie, czy nie przygotowywał właśnie jakiegoś nadwyraz złośliwego dowcipu. Dowcipu, który przypomni detektywowi Pozytywce o istnieniu konkurencyjnej agencji detektywistycznej Czarnowic. A wiadomo, dlaczego wypuścili go z aresztu? Podobno brak dowodów. Pan Mietek wzruszył ramionami. Brak dowodów? Detektyw Pozytywka aż podskoczył z oburzenia. Przecież wszyscy widzieli, że to on ukradł mój rower. Pan Mietek rozłożył bezradnie ręce. Nim jednak zdążył coś powiedzieć, najbardziej zakurzone piwniczne okienko otworzyło się z hukiem i oczom dozorcy oraz detektywa Pozytywki ukazała się nalana twarz martwiaka. Był bledszy niż zwykle. Jego przekrwione oczy Wyglądały jak kandyzowane wisienki, wciśnięte w nieświeżą, bitą śmietanę. — Kto niby widział, że to ja ukradłem rower? — warknął martwiak. — A choćby ja! — krzyknął detektyw Pozytywka. — I ja! — poparł go pan Mietek. — Czyżby? — zarechotał martwiak. — A ja myślałem, że wszyscy widzieli ten rower w moim garażu, ale nie to, że go kradnę. Skołowany pan Mietek spojrzał na detektywa Pozytywkę. Przecież sam tam nie pojechał, zdenerwował się detektyw Pozytywka. Nie powiedziałem, że pojechał tam sam, prychnął martwiak. Ale mogłem go przecież gdzieś znaleźć, a potem wstawić do garażu, prawda? Może złodziej, gdy zobaczył, jaki to rupieć, porzucił rower w krzakach, a ja go po prostu znalazłem, idąc na spacer. Nie mogło tak być. Tylko nie rupieć. Detektyw Pozytywka uniósł się honorem. To jest porządny, zabytkowy rower. No przecież mówię, stary rupieć. Zabytek, a nie rupieć. Martwiak w odpowiedzi ryknął szyderczym śmiechem. Czegoś tu nie rozumiem. Wtrącił pan Mietek, widząc, że detektyw Pozytywka sinieje z gniewu. Skoro znalazł pan ten rower, to dlaczego nie oddał go pan właścicielowi? A skąd mogłem wiedzieć, kim jest właściciel? Zapytał martwiak. No jak to skąd? Pan Mietek popatrzył na niego ze zdziwieniem. Na takim rowerze w całym naszym mieście jeździ tylko detektyw Pozytywka. Ja tam się nie przyglądam, kto na czym jeździ, powiedział martwiak. Hulaj noga, rower, osioł czy wielbłąd to nie moja sprawa. Pan Mietek zerknął ukradkiem na zachmurzonego detektywa pozytywkę. Dlaczego pan nic nie mówi? szepnął z niepokojem. Przecież wiadomo, że on kłamie. Wszystko słyszę odezwał się rozbawiony martwiak. Niestety kłamstwo trzeba udowodnić westchnął detektyw pozytywka. O, właśnie. Martwiak uśmiechnął się złośliwie. Nareszcie jakaś rozsądna uwaga. Pan Mietek spojrzał na niego z odrazą. Zapadło milczenie. Czyli policjanci uwierzyli? Detektyw Pozytywka przerwał męczącą ciszę, że znalazł pan mój rower, tak? A czemu mieliby nie uwierzyć? I wypuścili pana z aresztu? Kontynuował niezrażony detektyw Pozytywka. — Jak widać! — potwierdził z uśmiechem martwiak. — W takim razie to bardzo dziwne — detektyw pozytywka zmarszczył brwi — że wypuścili pana dopiero teraz, a nie od razu po złożeniu wyjaśnień. Pan Mietek zerknął z ciekawością na martwiaka. Jeśli jednak miał nadzieję, że dostrzeże na jego twarzy choć cień zmieszania, srodze się zawiódł. — Nudzisz, pan! — ziewnął martwiak — Wypuścili mnie od razu, ale pojechałem sobie na urlop. Do Grecji. Powylegiwać się na plaży. Detektyw Pozytywka otworzył usta, żeby o coś zapytać, ale piwniczne okienko zatrzasnęło się z hukiem. Spłoszone gołębie umknęły na dach kamienicy. Coś podobnego... Pan Mietek kręcił z niedowierzaniem głową. To ci dopiero bezczelność. Kłamie w żywe oczy i nic takiemu nie można zrobić. I jeszcze, zamiast siedzieć w areszcie, jeździ sobie na wakacje do Grecji, a ja od miesiąca nie mam kiedy pojechać na ryby. Wierzy pan w ten wyjazd? Roześmiał się detektyw Pozytywka. Bo ja nie. A już na pewno nie uwierzę, że o tej porze roku w Grecji nie było ani jednego słonecznego dnia. Albo, że martwiak cały miesiąc przesiedział w hotelu. Owszem, siedział, tyle że w areszcie. Widocznie ma na sumieniu i inne grzeszki. Tylko nie udało się niczego mu udowodnić, dlatego wyszedł na wolność. Detektyw Pozytywka spojrzał w górę na płynące po błękitnym niebie obłoki a potem przymknął oczy. Pan Mietek machnął z rezygnacją ręką. Promienie zawieszonego nad kominem słońca przyjemnie łaskotały go w szyję. Lecz nie było czasu na lenistwo. Ktoś przecież musi pozamiatać podwórze. Swoją drogą pomyślał pan Mietek, jakie to niesprawiedliwe. Jedni zamiatają, a inni się opalają. Westchnął ciężko, sięgnął po miotłę, i ruszył w stronę trzepaka. Pan Mietek nie był przekonany, czy martwiak rzeczywiście kłamał, mówiąc o wyjeździe do Grecji. Choć wystarczyło przyjrzeć się szefowi Czarnowidza, aby dojść do pewnych wniosków. Wiesz już, jakich?